Droga Krzyżowa Według widzeń Anny Katarzyny Emmerich Anna Katarzyna Emmerich Żyła na przełomie XVIII i XIX wieku. Była niemiecką mistyczką, stygmatyczką i wizjonerką katolicką. Została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w 2004 roku. Ojciec święty, Jan Paweł II, powiedział o niej następujące słowa. Sługa Boża, poprzez szczególne powołanie mistyczne ukazywała całemu światu ogromną wartość ofiary i współcierpienia z ukrzyżowanym Panem Jezusem. Ta błogosławiona siostra oddała się Panu Jezusowi w wieku sześciu lat i od tego czasu nie znajdowała żadnej innej radości jak tylko w Jezusie. W ciągu swojego życia dostąpiła wyjątkowych łask. Bóg objawił jej całą historię stworzenia i odkupienia w nieznanych dotąd szczegółach. Widziała ona stworzenie wszechświata, pierwszych aniołów wraz z ich upadkiem i stworzeniem wiecznego piekła oraz stworzenie pierwszych ludzi i jak doszło do ich upadku. Nikt chyba w historii Kościoła poza Matką Bożą nie poznał tych tajemnic w tak wysokim stopniu, szczególnie gdy chodzi o mękę Pana Jezusa i Jego Matki. Jej wizje nieba, piekła, czyśćca, kościoła walczącego oraz nieznane dotąd szczegóły z tajemnicy życia, męki i zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa Jego Najświętszej Matki Maryi były tłumaczone na wiele języków. Ciesząc się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie, zwłaszcza że jej proroctwa dotyczące historii Kościoła Świętego i czasów ostatecznych, coraz wyraźniej się potwierdzają. Wierni, którzy odprawiają z sercem skruszonym, czy to pojedynczo, czy też wspólnie drogę krzyżową, dostępują odpustu zupełnego za każdorazowe odbycie drogi krzyżowej, odpustu cząstkowego za odbycie każdej poszczególnej stacji, gdy rozpoczętej drogi krzyżowej dla jakiejkolwiek przyczyny nie mogli dokonać. Stację należy obchodzić, to jest iść od stacji do stacji. Przy wspólnym odprawianiu wystarczy, gdy przewodniczący obchodzi stację, a inni wstają i klękają na miejscu. Chorzy mogą uzyskać te same odpusty w domu czy w łóżku, jeżeli będą trzymać w ręku krzyżyk, na który włożono odpusty drogi krzyżowej, i odmówią Jedno Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu przy każdej stacji. Następnie Pięć Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu kuczci pięciu ran chrystusowych. Wreszcie Jedno Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu na intencję Ojca Świętego. Na rozpoczęcie Boska dobroci, uderz w serce moje łaską skuteczną, by obfite zdroje łez wytrysnęły nad Panem cierpiącym krzyż dźwigającym. Obietnica Pana Jezusa, dana świętej Magdalenie de Pazzi. Kto w piątek, zwracając uwagę na godzinę mojego na krzyżu skonania, odprawi drogę krzyżową, otrzyma szczególne łaski od mojego Ducha, którego w onej chwili oddałem. A chociażbyś i nie czuła wyraźnie tej łaski, ona wszakże w tobie bezustannie spoczywać będzie. Kto dłuższy czas codziennie odprawi drogę krzyżową, może zbawić całą parafię. Gdy rozmyślasz mękę pańską, więcej zasług pozyskasz, niż gdybyś w tym dniu pościł o chlebie i wodzie i do krwi się biczował. Błogosławiona Angela z z ust Pana Jezusa usłyszała raz słowa Błogosławieni jesteście, którzy tkliwym, a arzewnym uczucie przechowujecie pamiątkę mojej męki, która wszystkich wieków jest cudem, zbawieniem, życiem dusz zbłąkanych i jedyną ucieczką grzeszników. A ponieważ płakaliście ze mną, Podzielicie też Królestwo stanie i chwałę moją, którą nabyłem ceną cierpień okrutnych i na zawsze dziedzictwem moim cieszyć się będziecie. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste, rozmyślając stację męki krzyżowej, oddajemy Ci cześć głęboką i ofiarujemy się Twojej krwi przenajdroższej. Pragniemy, przez nasze modlitwy wyprosić grzesznikom łaskę nawrócenia, zrozumienia swej nędzy i Twojej, o Jezu, niezgłębionej miłości miłosiernej, abyśmy Cię od razu ukochali i wielbili przez wieki. O Jezu! Zbawicielu Najdroższy, prosimy Cię przez rozważanie Twej męki, jaką przeżywałeś w duszy swej i na ciele, odkonania w ogrójcu i dalej poprzez sąd, uwięzienie, ciernie mu koronowanie, biczowanie, obelgi, nienawiść, wyczerpanie z głodu i pragnienia, odarcie z szat, ukrzyżowanie i śmierć. Daj nam dar bojaźni Bożej oraz dar rozumu, byśmy jaśniej poznali, co uczyniłeś dla naszego zbawienia. Wzrusz łaską Twą nasze serca, byśmy szczerze żałowali za wszystkie grzechy nasze i mężnie je wyznali na spowiedzi świętej. Umocnij łaską naszą wolę, byśmy się stanowczo poprawili. Pragniemy tę drogę krzyżową ofiarować w intencji Ojca Świętego, prosić gorąco o nawrócenie grzeszników i zbawienie całej ludzkości, a uzyskane odpusty ofiarujemy za dusze w czyśćcu cierpiące. Matko Najświętsza, Prosimy Cię przez Twoje współuczestnictwo w odkupieniu ludzkości, poprzez zjednoczenie we wszystkich boleściach Twojego bolesnego i niepokalanego serca z Najświętszym Sercem Jezusa. Wyproś nam łaskę głębokiego rozważania tajemnic męki i śmierci Twojego Syna oraz łaskę szczerej modlitwy, pokuty i wytrwania w dobrym do końca. Według wizji świątobliwej Anny Katarzyny Emerich, kiedy Pana Jezusa prowadzono do Heroda, Jan z Najświętszą Marią Panną i Magdaleną obeszli wszystkie miejsca, którymi przechodził Jezus. Najświętsza Matka często rzucała się na ziemię i całowała te miejsca, na których jej Syn upadał. Taki to był początek Drogi Krzyżowej i czci oddawanej męce Jezusa, nim ona jeszcze spełniona została. Tym sposobem Najświętsza Maryja Panna, Matka Jezusa, otwarła Kościołowi nowe źródło zbierania zasług Jej Syna niby drogie kamienie lub najcenniejsze kwiaty, aby móc je ofiarować Ojcu Przedwiecznemu za wszystkich ludzi. Tym źródłem jest droga krzyżowa.